Klofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już siódma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki. Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Jeszcze w tym tygodniu do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej trafi wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Izraelskie MSZ potępia incydent w Sejmie. Poseł Berkowicz pokazał flagę tego kraju ze swastyką w miejsce Gwiazdy Dawida. Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wydrążony. Wieczorem tarcza Jadwiga przebiła się przez skałę. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej szefowie klubów parlamentarnych. Poinformował o tym Marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty dodał, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu. Potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce. A to, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował. Rozumiem, że bronimy kolegów, jeżeli chodzi o PiS. Chcecie bronić potencjalnych przestępców, złodziei i bandytów? Wasza sprawa, nie nasza. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski otrzymali azyl polityczny od rządu Wiktora Orbana. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do władz Węgier o pilne wyjaśnienia w tej sprawie. Pełnomocnicy Ziobry złożyli wniosek o zawieszenie tego postępowania. Sąd oddalił ten wniosek, złożyli zażalenie, ale go nie podpisali. Zagrywka moim zdaniem na granicy etyki zawodu prawniczego. Pełnomocnik wie, że każde pismo do sądu wnosi się podpisane, chyba że jest drogą elektroniczną jest podpis elektroniczny. Więc to jest gra na zwłokę. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są podejrzewani o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem śledczych były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Izraelski MZ potępił incydent w Sejmie. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz oskarżając Izrael o ludobójstwo i nazywając ten kraj Nową Trzecią Rzeszą pokazał izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Incydent jest szeroko komentowany w izraelskich mediach. Nocą do sytuacji odniósł się resort dyplomacji Izraela, który z całą surowością potępił ją. Zachowanie polskiego parlamentarzysty uznano za odrażający akt profanacji pamięci 6 milionów Żydów. Sytuacja miała bowiem miejsce w dniu, kiedy w Izraelu obchodzono Dzień Pamięci o Holokauście. Trudno wyobrazić sobie niższy poziom pogardy wobec Holokaustu, niż ten odrażający akt. Napisano w oświadczeniu izraelskiego MSZ. Jednocześnie wyrażono wdzięczność marszałkowi Sejmu, który potępił akt i zapowiedział ukaranie posła. O zajściu w Sejmie informują główne izraelskie media. Times of Israel pisze o antysemickim horrorze. Media zwracają jednak uwagę na fakt potępienia zachowania Berkowicza przez polskie władze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Polityk Konfederacji może zostać ukarany finansowo. Służby prawne Sejmu rozważają zawiadomienie organów ścigania w sprawie znieważenia flagi obcego państwa i propagowania nazizmu. Możliwość wznowienia rozmów z Iranem w ciągu najbliższych dwóch dni zapowiada prezydent USA. Zdaniem Donalda Trumpa wojna jest bardzo bliska końca. Amerykański przywódca mówił o tym w wywiadzie dla Fox Business. Tymczasem jednak Stany Zjednoczone blokują cieśniny Ormus. Zdaniem ekonomistów cena ropy może w czarnym scenariuszu skoczyć do 150 dolarów za baryłkę. Bez wprowadzonych przez rząd działań osłonowych ceny na stacjach byłyby znacząco wyższe mówi ekonomista Piotr Bujak. Wśród ekonomistów jest zgoda, że na dłuższą metę takie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 6 ,16 zł. 16 groszy będzie dziś maksymalnie kosztować litr benzyny 95 za litr diesla. Kierowcy zapłacą 7 ,41 zł. 41 groszy. W porównaniu z wtorkiem oznacza to wzrost maksymalnej ceny benzyny 95 i spadek cen oleju napędowego. Ceny maksymalne codziennie ogłasza minister energii. Miłosz Motyka o 8.13 będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Najdłuższy tunel w Polsce, wydrążony. Po 10 miesiącach pracy tarcza Jadwiga przemiła się pod pisarzową koło limanowej. Po 20 tarcza wiertnicza wyłoniła się ze zbocza góry. Widowisko, któremu towarzyszył pokaz laserów i monumentalna muzyka podziwiali mieszkańcy. My jesteśmy z Męciny, czyli tam gdzie się rozpoczynał. Jadwiga wita Jadwigę. A pani Jadwiga, tak? Tak jest. Wszystko szybciutko to poszło i... Naprawdę cieszymy się, że już, już jest, mamy i że będzie, będzie fajnie. Dźwota, będzie... Tak, mniej samochodu, będzie jeździło. Mamy nadzieję, że dalej będzie szybko też jak tutaj i, i będziemy jechać szybko do Krakowa. Tunel ma 3750 metrów długości. Pierwsze pociągi przejadą nim za 3 lata. Nowa linia kolejowa skróci podróż między Krakowem a Nowym Sączem z 3 do 1 godziny. Koszt inwestycji to 17 miliardów złotych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brawo dla Jadwigi i brawo dla Antoniego. Szczegóły za chwilę. Be, mniej braw na pewno dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Teraz Dariusz Urbanowicz i Sport. Dzień no dobry. Oddajmy właśnie, oddajemy Zacznijmy od e, Roberta Lewandowskiego, który na pewno już nie zdobędzie trofeum za Ligę Mistrzów UEFA z Barceloną. Na pewno nie w tym roku. Wczoraj Barsa pożegnała się z rozgrywkami mimo zwycięstwa 2-1 do w Madrycie z Atletico. Blaugrana szybko objęła prowadzenie 2-0 po golach Jamala i Torresa. To oznaczało wyrównanie stanów w dwumeczu, meczu. No, trzeba przyznać, zbyt ofensywne ustawienie. Wysoka obrona pozwoliły Atleti skontrować i Lukman w 31 minucie dał gola stołecznej drużynie przesądzającego o awansie. Barcelona znów kończyła w dziesiątkę, ale Wandowski na boisku wcale się nie pojawił. W drugim wczorajszym meczu Paris Saint-Germain wyeliminował Liverpool. Po zwycięstwie 2 do 0 obie bramki autorstwa Dembele. Dziś o 21.00 Bayern podejmie w Monachium Real Madryt, a w Londynie Arsenal zmierzy się ze Sportingiem Lisbona. Polskie piłkarki przegrały z Irlandią 2-3 w kwalifikacjach na Mundial w Brazylii. Na liście strzelczyń Tania Pawolek i Ewa Pajor. W drugim meczu tej grupy Holandia wygrała z Francją 2-1 i to oranje prowadzą w tabeli przed Francją i Irlandią Polki czwarte. Sensacja, rewelacja w snukerze. Po raz pierwszy w historii. W Mistrzostwach Świata wystąpi reprezentant Polski Antoni Kowalski. Przeszedł przez czterostopniowe kwalifikacje, a w finale wygrał z waliczykiem Jamie Jonesem 10 do 8. W sukces Kowalskiego nie może uwierzyć komentator Eurosportu Rafał Jeftuch. W życiu przez głowę by mi nie przeszło, żeby ktokolwiek doszedł nawet do czwartej rundy kwalifikacji. Antek już w tym był, zresztą to wygrał, więc nie, nie, w moich najśmielszych snach w ogóle nie byłbym w stanie nawet sobie tej historii wyśnić, wymyśleć. Ale stało się i, i świetna sprawa, bo Antek się jeszcze w turze utrzymał. A mówił czterokrotny mistrz Polski, Rafał Jeftuch. Kwalifikacji nie przebrnęli Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski. Przypomnę, Mistrzostwa Świata rozpoczną się 18 kwietnia. Losowanie jutro. Siatkarzeń polu AZS-u Olsztyn wygrali z pge GIEK. i Bełchatów 3-2 w pierwszym meczu o piąte miejsce Ekstraklasy. Rewanż pojutrze w Bełchatowie, a gra się do dwóch wygranych. Synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Te przejaśnienia to raczej po południu. Od 12 do 16 stopni dziś będzie na ogół w najcieplejszym momencie dnia no i może popadać w różnych rejonach kraju, ale nie ulewnie. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Jest 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do trupu. Dużo tych cyferek. Można się pogubić. Inwestycyjne, błędne koło. Niby są konsultacje, ale kto o nich wie, a jak wie, nie narzeka. Narzekamy, gdy budowa albo wycinka drzew już się zaczną. Czy jesteśmy na to skazani? O tym dziś porozmawiamy w porannej audycji 22 i 7 trójek. Wojtek trzeba stały słuchacz. Tam kiedyś zeszło urzędnikiem państwowym i wiem jak to robili. I na przykład było tak, że szukali jakiejś niszowej gazety typu jakiś tam działkowiec, pszczelarz, mały majcerkowicz i tam dawali takie ogłoszenia. Wiadomo, zamieściła gmina, ogłoszenie zamieściła. To, że tego nikt nie czyta i nikt tego nie zobaczy. To już jest inna sprawa. Po prostu omijają tak sobie po prostu to, co chcą, robią i wiadomo, po to, żeby nikt tego nie zauważył, żeby mogli robić to, co chcą. To jest taka sytuacja, że dosyć logiczna i wytłumaczalna, że na zebranie nikt nie przychodzi, bo to jest lenistwo i brak zainteresowania, ale ja mam inne obserwacje. Na przykład kiedyś byłem na zebraniu, gdzie przez godzinę ludzie nie zgadzali się, sprzeciwiali, a przyszło do głosowania i wszyscy byli za. A jest taka grupa zawodowa, która ma to wek, że przed zebraniem jest no, zbulwersowana, jest przeciwna, głosuje za. I później po zebraniu znowu są dyskusje, a po co, a dlaczego. A to ja chyba nawet wiem, o którą grupę zawodową chodzi. Swoją drogą część tej grupy, a konkretnie Polska 2050, zaproponowała wczoraj konkrety dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Yy, przepraszam, drugiego proku podatkowego oczywiście. I o tym za chwilę porozmawiamy w porannej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. w trójce o poranku, 14 minut po godzinie 7 i w trójce także Monika Piątkowska, doradca podatkowy z firmy Epity. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Polska 2050, przedstawiciele tej partii zaprezentowali projekt ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Propozycja ta ma na celu odciążenie klasy średniej. Pani Moniko, ja słyszałem wiele razy, że w Polsce nie ma klasy średniej. To o kogo tutaj chodzi? Ja myślę, że to chodzi tak naprawdę o zwykłych ludzi, którzy no ta stopa życia się podnosi, ale ona nie podnosi się bez przyczyny, tak? Limit 120 tysięcy był wprowadzany w 2022 roku wraz z Nowym Ładem. No i wtedy mieliśmy inne realia życia, tak? Byliśmy przed galopującą inflacją, byliśmy z mniejszym, chociażby minimalnym wynagrodzeniem. No te, to wszystko poszło w górę, tak? Poszły w w górę koszty życia, e, poszły w górę wynagrodzenia e, przez to, tak? E, jakby to, to, to się na to złożyło, więc e, 120 tysięcy obecnie e, ten próg jest e, nie jest tym samym progiem, który był jeszcze kilka lat temu. On nie spełnia tych kryteriów, a musimy pamiętać, że ten próg tak naprawdę został stworzony z myślą o ludziach no, zamożnych, najzamożniejszych. Tak? Natomiast obecnie wpadają w niego ludzie, którzy zarabiają, no tak jak pan powiedział, może nie ma średniej klasy, ale te, te zarobki nie są na najwyższym poziomie, są średnie, a, a jednak już w ten próg wpadamy, więc no Tutaj niestety e, realia się zmieniły. Jeden z przedstawicieli Polski 2050 powiedział, że już prawie jedna trzecia nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy. E, to wydaje się ciekawe, bo często mówimy o tym, że nauczyciele nie zarabiają wielkich pieniędzy w Polsce. To by obrazowało rzeczywiście, że, że to jest problem. Jest to problem. Są szacunki, że w 2025 roku nawet 10% społeczeństwa wpadnie w ten próg. Ja ze swojego doświadczenia widzę, że rzeczywiście ten próg jest przekraczany notorycznie przez ludzi, którzy zarabiają no, przeci przeciętnie tak jak wielu wielu innych, więc to nie jest już zjawisko, które dotyczy tylko tych najzamożniejszych, tylko powoli każdy, każdy sektor, każdy, każdy zawód będzie wpadał w, w ten próg, bo niestety no, on jest odrealniony na, na, na obecne czasy. No mówimy o problemie, nazywamy to problemem, oczywiście to problem z punktu widzenia podatnika, nie z punktu widzenia budżetu państwa, ale skoro mówimy o podatnikach yy, i o tym, że coraz więcej osób wpada w drugi próg podatkowy, to powiedzmy, jaka jest różnica między podatkami w pierwszym progu, a w drugim? W pierwszym progu podatkowym podatnicy płacą 12% od dochodu, tak? I ta, do później, po przekroczeniu progu 120 tysięcy, ten podatek wzrasta do 32%. Więc na właśnie na, te, na tych 20 tysiącach, które chcę podnieść, Polska 2050. Tak naprawdę w kieszeniach podatników zostanie aż 4 tysiące złotych. No to są ogromne pieniądze dla budżetu domowego i to są pieniądze, które na dziś wykładają podatnicy. Więc możemy mówić, że tak naprawdę utrzymanie tego progu, który był ustalony jeszcze kilka lat temu jest cichą podwyżką podatków ze strony Ministerstwa Finansów, bo ministerstwo nie reaguje na, na to, co się dzieje na rynku, nie reaguje na, na realia i, i gospodarcze i na, na to, jak wygląda obecnie, jak wyglądają obecnie koszty przeciętnego polskiego podatnika. Więc możemy tu śmiało mówić, że no, jest to taka cicha podwyżka, podwyżka podatków ze strony Ministerstwa Finansów właśnie przez brak reakcji. I też powiedzmy o tym, że Polska 2050 w tym projekcie proponowanym ustawy podnosi ten drugi próg podatkowy o 20 tysięcy, ale też wprowadza to od 2027 roku. Czyli tu by chodziło, jeśli dobrze rozumiem, o podatki płacone w 2028, rozliczane w 28 w kwietniu. Tak, to r. by chodziło o podatki rozliczane w 2028 roku, więc jakby no, też Polska 2000. 50, no chcę, żeby te finanse państwa przygotowały się na ten krok i, i, i znalazły gdzieś środki na pokrycie tej, tej różnicy w, w budżecie. Natomiast... A możemy powiedzieć, jaka to byłaby różnica w budżecie? Da się to oszacować? no to już są szacunki Polski 2050, jeszcze, ja że powiem, że tego nie sprawdzałam, natomiast no myślę, że to chodzi o, o kolosalne pieniądze, tak, no bo jeżeli od przeciętnego podatnika, przeciętnemu podatnikowi zostanie 4 tysiące złotych, no to, to, to w skali całe, całego kraju, no to na pewno będą kolosalne pieniądze i rozmawiamy tutaj o, o, ogromne, o ogromnych środkach, które musiały być zosta musiałyby zostać wyłączone z budżetu. I tak? to pewnie Więc, będzie oznaczało no tutaj też polityczne... Ten termin. Tak, to pewnie będzie oznaczało polityczne targi. E, i, I tego się należy spodziewać. E, no ale o, o samej kwestii, o samych finansach dziś rozmawialiśmy, o samych kwotach także z Moniką Piątkowską, doradcą podatkowym z firmy Epity. Pani Moniko, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz wspólnie z panią Moniką razem słuchamy Foo Fighters. To nowość na antenie trójki i piosenka dnia. Of all people. Strzegące uszami, miękkie i puszyste. To tak dla zmiany klimatu, a do tego wolno i to w mieście. Króliki, bo o nich mowa już wiele lat temu stały się nieodłącznym elementem Oleśnicy. Teraz rozgorzała jednak dyskusja, czy to dobrze, że króliki biegają po ulicach i skwerach, a do tego mnożą się jak, no właśnie, króliki. Są radni, którzy chcą nad tym króliczym desantem w Oleśnicy zapanować. To jest fajne, nie, że takie króliczki sobie biegają, nawet niekiedy takie różne maści i tak dalej, i tak dalej. To jest, Panie, atrakcja. Wszyscy przyjeżdżają, samochody stają i zdjęcia robią. Atrakcja o leśnicy. Mirosław Poczkowski, radny Rady Miasta Oleśnicy. Króliki pojawiły się około 15 lat temu. Zostały przywiezione przez pana z miejscowości oddalonej kilka kilometrów od miasta. Pan skąd bardzo sympatyczny likwidował swoją hodowlę królików domowych. Pomimo wielkiej sympatii do tego pana, nie rozumiem tego, ponieważ no, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, no nie można wypuszczać zwierząt domowych. To jest traktowane jako porzucenie zwierzęcia. Powinny króliki być. Jak dlaczego? Wrocław ma, jak to mówią, krasna a oleśnica ma króliki i miasto róż. Nie było też tak różowo, bo były też sytuacje, że chyba w 2016 roku drużyna sportowców z jakiegoś kraju egzotycznego zrobiła no, normalne polowanie, ponieważ w ich kraju było to na porządku dziennym, że na króliki się poluje, także skonstruowali sobie jakieś wnyki i rzeczywiście urządzili tak mały pogrom tych króliczków. Ja tutaj przyjechałem przez Oleśnicę, patrzę się, tak biegają te króliki, to się bardzo spodobało, tym bardziej, że w domu mam sześć kotów i psa. Także ale takie zwierzęta domowe lubimy. Teraz natomiast trwają rozważania nad wprowadzeniem działań, które mają ograniczyć liczebność oleśnickich królików. Nie trzeba nic robić, one same będą się lęgły i same będą sobie żyły. Część onże, bo sama naturalnie. Rzeczywiście mieszkańcy są bardzo przywiązani do tych zwierząt. Uważam, że powinien być to kilkuletni proces. Powinniśmy te króliki stopniowo szczepić, sterylizować. Króliki się zaznacza po sterylizacji, także widać, który jest wysterylizowany, który nie i myślę, że w w ciągu kilku lat rzeczywiście ta populacja by, by zmalała. Te króliki, które by nadały się do tego, powinny zostać oddane do adopcji mieszkańcom leśnicy. No Na pewno nie powinny króliki żyć w przestrzeni miejskiej leśnickimi królikami zainteresował się Hubert Gądek z Polskiego Radia Wrocław. Na razie trwają analizy i konsultacje, potem zapadną decyzje, co ze zwierzętami zrobić. Pytanie, jak wyglądają te konsultacje? Już trochę o tym dziś mówiliśmy. A może nic nie robić? Co państwo na ten temat sądzą? Dwie dwójki i siedem trójek.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 Wiesz co, kochanie?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 reklamy. Jest siódma trzydzieści jeden. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy dziś sprawę dostępu do informacji niejawnych przez Sławomira Cenckiewicza. Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego na wniosek Służby Kontrwywiadu Wojskowego cofnięto osiem poświadczeń bezpieczeństwa. Cenckiewicz uważa, że zachował dostęp do informacji niejawnych i powołuje się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tymczasem szef SKW Jarosław Stróżek oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślają, że decyzje wo nie są prawomocne dopóki postępowanie odwoławcze nie zostało zakończone. Ukraina do końca kwietnia naprawi rurociąg. Przyjaźń zadeklarował w Berlinie Wołodymir Załęski. Gazociągiem płynie na Węgry błękitne paliwo z Rosji. Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów chce oprzeć współpracę z nowym węgierskim rządem na pragmatyzmie. Jak obiecaliśmy, do końca kwietnia rurociąg będzie wyremontowany. Jeszcze nie całkowicie, ale wystarczająco, żeby już działał. Zbiorniki nie będą jeszcze gotowe, ale pytanie jest takie, czy będzie to działało. Tak, przed końcem kwietnia. Tak do końca kwietnia Premier Węgier Viktor Orban zarzucał Ukrainie celowe opóźnianie naprawy rurociągu. Nad Tatrami pojawił się pył saharyjski. Napłynął do regionu z północno-zachodniej Afryki. Zjawisko powoduje wyraźne zmętnienie nieba oraz ograniczenie przejrzystości powietrza. A na zaśnieżonych szczytach może pojawić się żółty osad. Największe stężenie pyłu nad Tatrami prognozowane jest dziś i jutro. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą zyskać prawo do decydowania o tym, czy na ich terenie będzie można krótkoterminowo wynajmować mieszkania. Przepisami o najmie krótkoterminowym zajmą się dziś posłowie, a ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna pełczyńska Nałęczy wyjaśnia, że o możliwości oferowania najmu lokali będą mogli decydować ci, którzy mieszkają w ich pobliżu. To jest projekt absolutnie proludzki dla mieszkańców, którzy dzięki temu rozwiązaniu dostaną możliwość decydowania, czy chcą, czy nie chcą mieć za ścianą hotel na dni, a czasem to bywa także na godziny. To są rozwiązania, które naprawdę już są obecne w wielu krajach. Czas ucywilizować najem krótkoterminowy. Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na 12.15. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowej aplikacji mobilnej MZUS dla płatnika. Za jej pomocą mogą sprawdzić saldo w ZUS-ie, zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich swoich pracowników, wysłać wybrane wnioski bezpośrednio z telefonu lub zgłosić umowę o dzieło. Enter Air, największa prywatna linia lotnicza w Polsce, wypłaci klientom rekompensaty. W sumie ponad 8 milionów złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął po stronie tych klientów przewoźnika, którzy mieli problem z bagażem, lotem, odszkodowaniem lub reklamacją, wyjaśnia prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Konsumenci otrzymają 170 lub 200 zł, jeśli sprawy reklamacyjne dotyczyły bagaży. W kolei przy odwołaniu lub opóźnieniu lotu Enter Air wyrówna odszkodowanie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 Wrocław trafił w marcu do grupy miast z cenami nowych mieszkań powyżej 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy wynika z raportu portalu Otodom. Do tej pory tę barierę przekraczały ceny w Warszawie, Krakowie i w Trójmieście. Dolar dziś rano kosztuje 3,59 zł, a euro 4,24 Poranek pochmurny niemal w całym kraju, po południu pojawią się większe przejaśnienia, ale może też popadać Dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 12 do 16 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, nieco cieplej lokalnie na południowym zachodzie. Inwestycyjne, błędne koło. Z jednej strony enigmatyczne ogłoszenia władz, na przykład gminy, z drugiej pretensje mieszkańców, którzy nie czują się poinformowani. A budowa już trwa, albo nawet zakończona. 22,7 trójek. Jesteśmy dotknięci jako mieszkańcy ze Świętokrzyskiego. Wybudowano nam rondo po prostu w centrum w miejscowości, w centrum świ, wsi, tak naprawdę, która jest rondo jest częścią tam obwodnicy. No i to też się tak odbyło właśnie, że decyzja środowiskowa, ogłoszenie było na... Tablicy ogłoszeń. I na podstawie tego po prostu wykonano tego typu inwestycje za poprzedniej władzy. No i teraz cały czas jesteśmy w sporze, żeby chociażby wyegzekwować to, co było w decyzji zapisane, czyli ochronę przed hałasem. Przypominamy, wkrótce wszystkie informacje dotyczące decyzji środowiskowych będą dostępne na jednej rządowej stronie internetowej. Taki specjalny portal musi powstać, bo obligują nas do tego unijne przepisy. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 23 minuty ósma. Mi blondi. Nasz numer to dwie dwójki i siedem trójek, jakby co. A, a co pan tam przyniósł? Ja przyniosłem y, gazety, m.in. Y, Super Express, zaraz y, opowiem państwu. Józef Niewirowski, tak. Dzień jest. dobry. Dzień dobry. Y, Super Express pisze. Przegląd prasy. Dzień dobry. Super Express pisze o tym, że Zbigniew Ziobro może. Uciec z Węgier w przebraniu kobiety. Skąd o, takie informacje mm -hmm. doniesienia? Otóż pan poseł Zbigniew. Oglądali rozmowy kontrolowane po prostu prawdopodobnie. Zbrojeniówka płaci wysokie kary. To pisze Rzeczpospolita, agencja mienia wojskowego nalicza firmom zbrojeniowym setki milionów złotych, za co? Za nieterminowość. Inaczej jest w przypadku firm amerykańskich, bo one płacić nie muszą. Kompas Jutra to jest wielka reforma edukacji Barbary Nowackiej i Gazeta Wyborcza nazywa Kompas Jutra ubogim kompasem w szalonym wyścigu. Ale wina za opóźnienia w programie nie leży według dziennikarzy po stronie Barbary Nowackiej, tylko po stronie wetującego ustawy prezydenta. Zagraniczne media, takie jak The Guardian czy New York Times piszą oczywiście o Iranie i USA, na topce są roz. Rozmowy pokojowe i amerykańska blokada cieśniny Ormus. No i dużo dzieje się w kwestii e, AI. Wyborczo opowiada o mitos. E, AI, na temat którego nomen narosło wiele mitów. Słyszałeś o nim? Nie, właśnie o co chodzi. Podobno ma świadomość, łamie wszystkie zabezpieczenia. i jest Ten model się tak nazywa, mitos, tak? Tak, Dobrze, to mógł... jest najsilniejszym narzędziem AI w rękach ludzkości, ale gazeta zwraca uwagę na to, że to przede wszystkim świetny PR tego modelu. Modelu, który jest w rzeczywistości takim programem AI służącym do wykrywania podatności systemu, czyli na przykład łamania, czy wykrywania bardziej dziur w zabezpieczeniach informatycznych, które pomagają hakerom włamać się do firm, aplikacji, czy na przykład naszych urządzeń. MITOS ma być pierwszy i ma pomóc operatorom te dziury łatać. No i bali się państwo, że AI zabierze lub chociażby odbierze państwu pracę? Rzeczpospolita pisze, że jeśli pracodawca ym, państwa zwolni na podstawie rekomendacji sztucznej inteligencji, może naradzić się na zarzut bezprawności tego czynu. No i taka jest y, dobra y, wiadomość y, o poradzie. Ranku. Dobra, dobra, ale mm. mam nadzieję, że nikt nie pyta, czy zwolnić Niewiarowskiego albo Grzędowskiego sztuczną na inteligencję. Pewno, na pewno nie czatać GPT. Tak, właśnie nie polecamy tego, mimo wszystko, bo nie chcemy iść do sądu, prawda? Tak Sztuczna inteligencja y, y, oczywiście w, w ustach Józefa Niewiarowskiego musiała się pojawić, bo to nasz specjalista od tematów AI, co zresztą potwierdzimy dzisiaj o 8.50, bo startuje nowy cykl Juska. A Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj, aj. O czym będzie, to już państwo się niedługo dowiedzą. Będzie trochę śmiesznie i trochę strasznie. No i będzie też y, dzisiaj taki epilog. Wstęp y, do tych opowieści na temat sztucznej inteligencji. Czasami nie inteligencji, czasami sztucznej głupoty, no ale o tym się będziemy przekonywać. <głos> Albo w prawdziwej środy. głupoty tak. i. W <głos> <głos> <głos> tak, to, zdecydowanie. O tym się będziemy przekonywać. Około 8.50. W środy Józef Niewiarowski zaprasza, a przeglądał dziś prasę. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. że liczę po cichu, że zobaczymy dzisiaj teczkę z czerwonym przyciskiem tym od zmiany cen paliw. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. od to jest właśnie od zmiany cen paliw atomowa będzie. teczka? <grych> nie mam nadzieję, że nie atomowa, <grych> co najwyżej benzynowa albo napędowa. Czyli porównujesz Donalda Trumpa albo ra raczej Miłosza Motykę do Donalda Trumpa? Nie, czemu nie? Tu chodzi o zupełnie inne rzeczy. O taki suwak. O, to nie jest czerwony przycisk. To jest suwak do zmiany cen paliw. Dzisiaj Miłosz Motyka w rozmowie bez unijnej. Ale wiesz, że Donald Trump występuje też w roli Chrystusa? Tak, widziałem. Miłość mm -hmm. Motyka także? Nie, myślę, że miłość Motyka nie w Polsce, oczywiście, jednak będziemy, mamy trochę y, rozsądku ostatecznie, no, nawet w polityce. Nawet w polityce. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, jak długo będzie obowiązywała tarcza y, paliwowa, czyli niższe y, ceny paliw, ale będziemy też rozmawiać o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, o tym, czy nasi dwaj uciekinierzy znajdą schronienie y, w Stanach Zjednoczonych, bo tabloidy donoszą. Że Zbigniew Ziobro jest <grym> gotów nawet w bagażniku samochodu przebrany za kobietę uciec. A przynajmniej tak twierdzą posłowie Platformy. To ciekawe, co powie na ten temat Miłosz Motyka, to o 8.13. nie zapraszam. A teraz y, czas na opowieść muzyczną Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Guns N' Roses. Don't Cry. Na początku było ich troje z tobą być. Dwóch kumpli z dzieciństwa i dziewczyna jednego z nich, w której drugi był śmiertelnie zakochany to historia jego Stradlina i Axla Rose'a na chwilę przed założeniem Guns N' Roses. Izzy umawiał się w tym czasie z pewną dziewczyną, ale szybko ze sobą zerwali. Axel był w niej zakochany, ale ona nie była nim zainteresowana. Wokalista wspomina wieczór, kiedy pod klubem Roxy w Hollywood usłyszał od swojej wielkiej miłości, że nic z tego nie będzie. Rozkleił się. Nie płacz. Usłyszał od niej na pożegnanie. Jak wspomina, następnego dnia spotkali się z Izim, obaj w nie najlepszych humorach i w kilka minut skomponowali piosenkę. Gitarzysta wniósł tu melancholijną czy wręcz depresyjną linię gitary, a Axel uzupełnił ją pełnym rozpaczy tekstem. Mieli utwór, pierwszy w historii Guns N' Roses, bo zespół oficjalnie powstał niedługo później, a Don't Cry we wczesnej wersji zostało zarejestrowane jeszcze w 1985 roku. Rose przyznawał, że spory wpływ na Don't Cry miała twórczość zespołu Hanoi Rocks. Była to hard rockowa grupa z Finlandii, popularna w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Faktycznie, w twórczości kwintetu z Helsinek można znaleźć zapowiedzi tej kompozycji. Na przykład w intro utworu Cheyenne. Zespół próbował kilkukrotnie nagrać Don't Cry, ale udało się dopiero w 1991 roku, ponad 6 lat po skomponowaniu utworu. Sporym wsparciem okazał się przyjaciel Guns N' Roses, Shannon Hoon z grupy Blind Melon, który wspomógł Axla w chórkach. Wydanie piosenki zbiegło się jednak z gorzkim momentem w dziejach Guns N' Roses, odejściem jej kompozytora jego Stradlina, który opuścił kolegów 7 listopada 1991 roku. Sześć dni wcześniej Don't Cry po raz pierwszy zameldowało się na szczycie listy przebojów trójki. Potem udało mu się to kolejne 7 razy, a w zestawieniu spędziło jeszcze blisko rok. Co czyni go największym przebojem Guns N' Roses w trójkowej historii? Piosenka do wyjaśnienia Goodbye. Don't you take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be there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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.